Cześć. 10 za 5, 11, 18 maja, sobota. Dzisiaj uważę piwo w stylu, który nie wiem, czy taki, nie wiem, czy taki styl istnieje. Fruit Ale. Dlaczego fruit? Bo na, czyli owocowy ale. Dlatego, że na cichą fermentację dodam owoce. W ogóle warkę podzielę na dwie części i do dwóch mniejszych wiaderek i do każdej dodam inną mrożonkę. Późno jest, ale musiałem posprzątać. Już sobie zadeptałem, pięknie umyłem podłogę i ją zadeptałem. Uwaga, trochę was zabiorę, poprowadzę, jak to wygląda w tej chwili tutaj obszar. Jak widać, sprzęt rozstawiony. Dozownik, czyli wiader, po którym będę przelewał Odmierzę potrzebną ilość wody. Tutaj mam już rozstawione stanowisko sterowania całą elektroniką browaru. Czyli niczym. Nic nie jest sterowane tu elektronicznie. Nic. Wszystko. Wszystko po prostu tymi ręcami. No. Posprzątałem. Nie musieliście w tym uczestniczyć. W ogóle chciałbym to yy, skracać yy, te filmy. Bo półtorej godziny to jest zdecydowanie za dużo. Prawda? Znaczy o tyle ten, że wątpię, żeby ktoś z dole tyle obejrzał, ale podłogę, podłogę umyłem, podeptałem, ale jak już wyschnie, to ja sobie mam taki kszczyp szetrę, bo podobało mi się, jak była taka czysta, a tymczasem idę odmierzać, yy, odmierzać wodę. 15 litrów wody. Muszę podgrzać do 67 stopni, 67-68 stopni i wrzucam 5 kg słodu Plizneńskiego, którego mam nadzieję, że tyle mam. Za chwilę będę go właśnie mierzył. No i ząg. Mam tylko 2 kg słodu bizneńskiego. I mam jeszcze 2,5 kg słodu pszenicznego, ale nie ześrutowanego, więc teraz idę gdzieś przykręcić śrutownik, żeby, żeby ześrutować ten słód pszeniczny. Fak. A może ja jeszcze do tego nie mam chmielu. Sprawdzę. No dobra, śrutowanie poszło mi nieźle. Trochę. Poćwiczyłem, chmiel mam, w związku z tym no, piwo będzie troszkę inne niż pierwotnie sobie zaprojektowałem, a zaprojektowałem je bardzo, bardzo na, na maksymalnie prosto, ale dalej zachowa y, ten charakter, ponieważ będzie 2 kg słodu pilzneńskiego i 2,5 kg słodu pszenicznego, co dalej daje bardzo prosty zasyp. Reszta się nie zmieni, ponieważ może troszkę się zmieni, bo myślałem, że mam tylko 50 gram chmielu Octavia, a okazało się, że mam jeszcze 50 gram Jungi, nie wykorzystam oczywiście tego całego chmielu. Z 50 gram Octavia, z 25 gram oktawi, które sobie planowałem wrzucić, wychodziło mi 25 i bułgoryczki. Więc e, tak, ale może tak zostawię. Może, może tak zostawię. Ja wreszcie się troszkę pobiję z myślami, może tak zostawię. No dobrze. W tej chwili y, już y, garnek się podgrzewa. Y, tak jak mówiłem, do 67 stopni. I jedziemy z koksem. Woda ma już prawie 68 stopni. No to czas wsypać słody. Najpierw 2,5 kg słodu pszenicznego, który śrutowałem dzisiaj. Chyba za mało podgrzałem, bo Przecież yy, wrzucam sód, więc będzie trzeba prawdopodobnie tą temperaturę troszkę podnieść jeszcze. I 2 kg słodu bizneńkiego. Dobra. Dobra, na 100% muszę podnieść tą temperaturę. Ja już włączam palnik Bo na pewno jest za mało I w trakcie będę sobie mieszał i mierzył 67 stopni Godzina przerwy Włączam stoper w biskniw Czyli w programie, w którym receptury projektuję i, i, i, i pomaga mi w ważeniu. Start. Dobra. Godzina. Yy, oczywiście za 15-20 minut sprawdzę jaka jest temperatura, żeby ją po prostu kontrolować, no bo on, w tej chwili palnik jest wyłączony. Yy, palnik jest wyłączony i, i, i, i temperatura sobie opada. No, co prawda ta bezwładność temperaturowa takiej wody, takiej brzeczki w tym garnku jest całkiem yy, spora. Ale za jakieś 20 minut myślę, że mogę. Będę. Dobrze będzie włączyć palnik, żeby trochę podrzeć. Dobra, bo mówiłem, że chcę krócej, a tymczasem rozwodzę się nad pierdołami. Tymczasem jest coś, co, o czym muszę powiedzieć. Ponieważ to piwo, które dzisiaj ważę, to jest 36. warka i można powiedzieć, że jest to piwo jubileuszowe, ponieważ ważenie piwa ze słodów ze słodów, bo od tego tak naprawdę liczę. Tam miałem epizod z ekstraktami, ale minęło 3 lata. Tak co prawda w kwietniu, gdzieś tam na początku, w tej chwili mniejsza o to, chyba gdzieś, nie wiem... Pierwszego? No dobra. 1 kwietnia jest rocznica browaru. Co prawda jest już dwa miesiące po, po tej rocznicy. No i nie udało mi się tym razem do tej pory dwa razy ją obchodziłem. Na pierwszy rok i na drugi tak. Dwa razy obchodziłem tą rocznicę ważąc piwo. Tym razem nie udało się i to dzisiejsze jest, można powiedzieć, piwem rocznicowym. 36. Warka, tymczasem ja muszę uczcić ją kawą, Wasze zdrowie, dlatego że 36. Warka to jest jednocześnie warka, w której może mi się skończyć gaz i będę musiał wsiąść w samochód i pojechać po ten gaz. Tak, mniej więcej na około 12 warek mi yy, starcza tego gazu. Więc tak jest, że trzy... 3... Bywa tak, że tam wyjdzie 11, 12, 13 warka. Trzeba o suchym pysku siedzieć. No i tym oto sposobem Wasze zdrowie. Dzięki, że byliście ze mną przez te 3 lata. Dobra.